największej i najbardziej popularnej gazety, dziennika tutaj w Detroit, Detroit Free Press. Marcin, może zacznijmy, jak, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z robieniem zdjęć? Ach, jak to się zaczęło? Zaczęło się pewnie w Polsce jeszcze. Ja studiowałem fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i jednocześnie studiowałem socjologię w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kobornika. I jakby te dwie ścieżki, socjologia i fotografia przez wiele lat jakby tu współtowarzyszą. I, i fotoreporterka jest taką, jest taką dziedziną, w której można użyć umiejętności, które się zdobywa w, zarówno i chodzi socjologii, jak i jak i fotografie. Jak przyjechałem tutaj, to studiowałem socjologię najpierw na Rutgers University w New Jersey, później... Pracowałem dla Nowego Dziennika w Nowym Jorku przez rok jako reporter. Później wróciłem z powrotem do szkoły na studia doktoranckie z socjologii w University of Wisconsin Medicine. I po dwóch latach tam zrobiłem master's i zrezygnowałem z reszty doktoratu i poświęciłem się fotoreporterce już na, na pełen etat. To jest największa moja miłość, największa pasja. Coś, co uwielbiam robić. Uh. Kiedyś w Polsce, pamiętasz, były takie aparaty Zenit, Nolejki, no to wszyscy znają. Pamiętasz swój pierwszy aparat? Co to było i jak dawno temu? Tak, to był Zenit. Jest ciekawa historia związana z tym aparatem. W latach 80., gdzieś pewnie w połowie lat 80. moi rodzice, i ja i moja siostra podróżowaliśmy po Europie Środkowej i Południowej. To był taki pierwszy moment otwarcia jakby granic i w którymś momencie mój tata gdzieś na jakimś w na Węgrzech czy w Rumunii kupił Zenita i kilka lat później ja go znalazłem zupełnie przypadkowo i zacząłem robić zdjęcia i tak to się w sumie zaczęło, mieszkałem wychowałem się w Łomży i wtedy w szkole średniej jeszcze jeździłem z takim przyjacielem Andrzejem na, w okolice na, do wiosek różnych na, na rzekę Narew robiliśmy zdjęcia krajobrazów te wycieczki nad Narew i robienia zdjęć na, na terenach nadnarwiańskich nauczyły mnie czegoś, co jest bardzo ważne w fotografii. Nauczyły mnie kompozycji. Nauczyły mnie tego, by elementy, które są na obrazie, elementy, które widzę, przed, przed czym komponowały się w jakiś sposób, który jest albo zaskakujący, albo miły dla oka, albo niemiły, ale żeby to było w jakiś sposób e, przemyślane. I to później, ja, ja zacząłem właśnie od, od zdjęć e, krajobrazowych i później z, zainteresował mnie człowiek i zainteresowało mnie tematy społeczne bardziej, ale ta, ta, ta, jakby te podstawy kompozycji bardzo mi się później przydały e, w robieniu zdjęć e, ludziom, dlatego że, to, że w jakimś stopniu e, zdjęcia krajobrazowe jest łatwiej zrobić, dlatego że te drzewa, ta rzeka, te, te pola się nie ruszają. Ludzie cały czas są w ruchu. To jest kwestia złapania tego momentu, ale w jednym, tym samym czasie jakby a, spo, złapanie momentu, ale też w tym samym czasie spowodowanie, że wszystkie elementy pasują. I jest ułamek sekundy często, w, który, w którym to wszystkie elementy jakby zaczynają grać, w którym to wszystko razem do, jest, dochodzi to wszystko nagle pasuje. pasuje przez moment i później to znika. I to jest kwestia właśnie złapania tego momentu, zanim on zniknie. I, i właściwie to jest, wydaje mi się, esencją fotografii, fotoreporter, fotoreporterki. To jest opowiedzenie historii w sposób, który jest ciekawy, zaskakujący, zajmujący i uchwycenie tego momentu w tym samym czasie. I, wiesz, i ja po, po latach te kręcenia tych krótkich filmów dokumentalnych. Ja wracam drobinkę do, do fotoreporterki, dlatego, że fotografia jest taką sztuką bardzo czystą, jest taką sztuką bardzo prosto w, w jakimś tym stopniu, ale w drugim, ale z drugiej strony, jeżeli uchwycisz te wszystkie elementy w, w odpowiedni sposób, jeżeli uchwycisz ten moment, to ma to niesamowite siłę wyrazu, ma niesamowite siłę przebicia. Wiesz, oglądasz film, to cały czas się zmienia, to wszystko się cały czas zmienia, kotuje. Historia jest opowiedziana poprzez ruch, poprzez zmiany. W fotografii jest jeden moment. I w tym momencie musisz ochwiercić esencję, opowieści, esencję tego, tego, co się dzieje. Albo, to, albo ci się to uda, albo nie. Ale jeżeli ci się to uda i że wszystko wiesz, pasowuje się jakby jak, jak, jak element układanki w jeden obraz, to powoduje, że ludzie, którzy patrzą na to zdjęcie, zatrzymują się, jakby potrzebują więcej czasu, żeby, żeby to jakby do siebie w... przyswoić. przyswoić. Sobie. Ja. Ale ja Ci powiem, bo y, zdjęcia, no rzeczywiście, dokładnie tak jak mówisz, to jest uchwycenie tego momentu, złapanie tego momentu, że wszystko gra i, i rzeczywiście czujesz to co, to, co się dzieje na tym zdjęciu. Ale powiem Ci, że jak oglądałem Twoje wideo, to nie są slideshows, to nie są Twoje zdjęcia, poszczególne klatki razem wrzucone i, i, i muzyka dograna i jakiś, jakiś jeszcze tam monolog czy dialog, tylko to też są ruszające się te zdjęcia, czyli kawałeczki wideo, ale mimo to, że to jest wideo i mimo to, że te obrazki się troszeczkę zmieniają, ruszają się, to nadal udało Ci się zachować coś takiego, że to tak jakby były zdjęcia, że po prostu tutaj Jaki rzut okiem, tu rzut okiem, tu rzut okiem, i ta historia jest opowiedziana niby wideo, ale tak naprawdę to tak, jakby to były zdjęcia, także to mi się też bardzo podobało. No to cieszę, się, że mi się, cieszę się, że udało mi się osiągnąć ten efekt. To jest właśnie kwestia moich um, lat pracy z fotografią. jakby. Które, które? No. I, to czuć, I to czuć, że wiesz, że, że, że fotografia to, to, to jest to Twoja główna rzecz. A mimo to, że to jest wideo, to nie jest tak, wiesz, bo niektórzy to kręcą wideo, no i to jest tak jak na weselach jakiejś imprezy się kręci i, i czuć po prostu, że no człowiek chce, no ale nie za bardzo. Ale tutaj ta historia jest opowiedziana obrazkami, ale to tak czujesz, jakby to było rzeczywiście zdjęcie i przedstawiony problem i, i, i uchwycony w odpowiedni sposób. Wiesz, wideo jest niesamowicie skomplikowanym medium. Dlatego, że potrzebujesz szeregu umiejętności, żeby nakręcić dobre wideo. Z jednej strony musisz być dobrym foto, fotografem, fotoreporterem, musisz umieć skomponować ten obraz, musisz pa, pamiętać, co się dzieje w tle, zwracać uwagę na to, jak, ten, jak ta osoba, którą fotografujesz, się zachowuje, co się za chwilę zdarzy, żebyś mógł to przewidzieć. To jest jeden jakby, jeden punkt. Dwa, musisz zwracać bardzo dużą uwagę na dźwięk. Na... I, tu, I tutaj właśnie przydają się umiejętności z radia, czy, czy, czy, czy wiesz... Dźwięk jest niesamowicie ważny. Jeśli, zarówno jeśli chodzi o, o, o głos ludzki, o, o rozmowy, ale też, jeżeli, wiesz, ale też dźwięki, które wydawane są przez przedmioty, przez zwierzęta, przez rośliny, przez drzewa. Jeżeli wchodzisz do pokoju pokój nigdy nie jest absolutnie cichy. Zawsze coś tam się gdzieś dzieje. I jedno z ćwiczeń, które można sobie, możesz, wiesz, uprawiać, to jest właśnie bycie takim bardzo wyczulonym na dźwięki. Jeśli chodzisz po ulicy, zatrzymaj się na moment i posłuchaj tego, co się dzieje wokół ciebie. Nagle słyszysz tutaj są samochody. Tam ktoś krzyczy. Tutaj, wiesz, pod twoimi stopami szura, szura piasek. I to, to jest Punkt wyjścia, dwa, kolejny jakby stopień to to, że próbujesz te dźwięki wyodrębnić z, z, z całego otoczenia, czyli wiesz, próbujesz przesunąć mikrofon do samego źródła dźwięku, dlatego żeby ten samochód, jakby ten dźwięk samochodu jadącego był głównym albo nawet jedynym dźwiękiem. Później chcesz się skupić na, na, na szumie drzew, to, to przesuwasz się blisko do tych drzew. I wiesz, jeżeli tego nie zrobisz, to to jest taka, taka, taka mieszanka, to jest wszystko takie wymieszane. A, a trzecim elementem, czyli masz obraz, masz dźwięk, a trzeci element, który jest bardzo ważny, to myślenie w, w sposób a, se sekwencyjny. myślenie, w, w w, Nie wiem, jak to powiedzieć nawet po polsku. A, sekwencjami, myślenie sekwencjami. Kręcisz jeden moment, musisz coś już w głowie sobie układać, co będzie dalej, żeby wiedzieć, jak jest, jakim, Bo ja zrobię zdjęcia dokumentalne, czy jakby ja nie przewiduję, co się stanie, ja staram się z kamerą jakby podążać za tym, co, roz, za rozwojem wy, wy, wy, wypadków i jest to dużo trudniej jakby uchwycić ten, ten rozwój wypadków, jeżeli nie wiesz, co się, co się zdarzy ale z drugiej strony musisz jakby jakiś tam stopni przewidzieć, że jeżeli masz szeroki wiesz, obraz całego pokoju następny powinien być jakiś szczegół, żeby mógł, żebyś mógł przejść do kolejnego etapu, do kolejnej, do kolejnej do kolejnego aspektu filmu Że tego nie zrobisz, to później będzie to będzie takie dziwne, to nie będzie wiesz, nie będzie to, to... grało, grało. Mariusz, no. no ale powiedz mi, bo, bo, bo jesteś fotoreporterem, jesteś wideo wideoreporterem. Z fotografią jesteś zapad brat, jak, jak wszyscy dobrze wiemy. Wideo no, też już od kilku czy kilkunastu lat robisz, ale co większą przyjemność Ci sprawia. No wiadomo, że wideo jest większym, większym wyzwaniem, tak mi się wydaje, ze strony technicznej, ale, ale co, co bardziej, jeśli masz jakiś tam assignment, to wolisz wideo, wolisz foto, czy... Moim, moją miłością pierwszą i najmocniejszym jest, było i zawsze będzie fotografia. Um, video jest narzędziem, które bardzo lubię, które jest niesamowite, dlatego że jakby pozwala ci dać twoim przedmiotom, czy twoim ludziom, którym, których nagrywasz głos. Jakby nagle, nagle możesz słyszeć to, co oni mają do powiedzenia. a nie, nie oglądasz tylko niemych zdjęć i to jest niesamowite video. I, i ja, ja jestem bardzo... Mam, miałem bardzo dużo szczęścia w życiu, dlatego że pracuję dla gazety, która pozwala mi zajmować się zarówno fotografią, jak i kręceniem filmów. I nie muszę wybierać pomiędzy jednym a drugim. I mam nadzieję, że, że nigdy nie będę musiał wybrać. Wideo jest dużo bardziej skomplikowane, jest dużo bardziej pracochłonne, jest dużo bardziej wymaga dużo większego wysiłku. Dużo, daje dużo satysfakcji, ale fotografia, patrzenie na obraz zatrzymany w, w ułamku sekundy, zwłaszcza fotografia, która jest niesamowita, um, przebija wszystko inne. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com Ale mówisz, jeździłeś z rodzicami, jak byłeś młodszy, podróżowaliście. Później, gdy już byłeś troszkę starszy, to też bywałeś w różnych ciekawych miejscach. Gwatemala, Rosja, Brazylia, Właśnie a propos Brazylii, a propos slamsów Rio de Janeiro i, twoje, i Twoich studiów, którąś z prac kończących Twoje studia pisałeś właśnie a propos faveli, tak? Tak, tak. To, był, to była magisterka, czyli jak to nazywają w Stanach, master's, um, master thesis. Um, I tematem magisterki był... był była współpraca pomiędzy policji Rio de Janeiro, która w normalnych sposobie działania nie wchodzi właściwie do faweli, nie wchodzi do tych slumsów. Jedyny sposób, w jakim, jakim oni tam się mogą znaleźć, to, to, to ścigając przestępcę, czy ścigając kogoś podejrzanego o handel narkotykami, albo po to, żeby wymusić harać od, od mieszkańców, czy od handlarzy narkotyków. I, i to, co było takie dosyć nowością w Rio de Janeiro, to był właśnie ten, ten, ten program Policji Obywatelskiej, można tak nazwać, gdzie, gdzie oni zdecydowali się być jakby w tych w tych, w tych, w tych, w tych slumsach 24 godziny na dobę, nawiązać kontakt z mieszkańcami, przekonać mieszkańców, że, że, że, że, że policja nie jest skorumpowana, że, że mogą oni oczekiwać pomocy od, od, od władz w przypadkach nadużywania a, władzy przez, przez nar handlarzy narkotyków, którzy właściwie są taką de facto sprawują władzę w, w fawelach. Czyli po prostu wyciągali do nich rękę i ty to opisywałeś, jak to wszystko wygląda? Wiesz co, ja, ja pracowałem z taką takim organizacją pozarządową Viva Fawela. Właściwie jedno, drugą co do wielkości organiz organizację pozarządową w Brazylii i oni mają dużo programów właśnie w tych, w tych slumsach i jakby przez nich jakby nawiązałem kontakt w kilku dzielnicach to pewnie troszkę lepiej zrozumieć, jeżeli, jeżeli sobie zdamy sobie sprawę z tego, że normalni lu, no, ludzie spoza Faweli właściwie nie wchodzą do tych, do tych dzielnic, to jest to jest taka, taka, ziemia, taka ziemia zamknięta właściwie. Zbyt niebezpiecznie, żeby tam, tam chodzić. Władze sp sprawują handlarze narkotyków. I jedyny sposób, jakim jaki byłbym tam tolerowany, to właśnie e, przebywanie tam w obecności mieszkańców, którzy, którzy tam mieszkają, którzy, którzy znają tych handlarzy, którzy jakby zapewniają mi ochronę w stopniu, do pewnego stopnia przynajmniej. E, I byłem w stanie spędzić trzy e, tygodnie w, właściwie to 6 tygodni w, w Rio de Janeiro i, i w tych slumsach starając się robić wywiady robić zdjęcia starając się zrozumieć co się stało z tym programem Policji Obywatelskiej, dlatego że on po kilku latach działalności jakby to wszystko się rozpadło i, i um, Przestało po prostu działać, już nie było, nie było miejsca. dlatego. Ale powiedz mi, mówisz, schodziłeś tam kilka tygodni, nie mieszkałeś tam razem z tymi ludźmi, po prostu chodziłeś tam, robiłeś z nimi wywiady. Jak takie slamsy wyglądają od środka? Jak, e, gdzie ci ludzie zdobywają jedzenie? Do kogo się zwracają, jeśli mają jakiś problem? Czy to jest totalne prawo ulicy? Wiesz, to nie jest <grym> prawo ulicy, a... Slumsy w Rio de Janeiro wyglądają w ten sposób. To jest przepiękne miasto. Jedno najpiękniejsze miasto na świecie, a widziałem dosyć sporo um, pięknych miast. Um, I są zazwyczaj w Rio de Janeiro położone na wzgórzach. Okay. Czyli masz miasto, jakby takie, no, powiedzmy, normalne miasto jest w dolinach i te slumsy są na, na wzgórzach. I, i, I miasto, i Rio de Janeiro jest upstrzone wzgórzami um, no, bardziej lub miejskalistymi. I Slabsy powstały, powstały w ten sposób, że, że w Brazylii jest jedno z największych nierówności społecznych na świecie. I podczas, podczas lat głodu, niedoboru na jakby tak terenach wiejskich Brazylii ludzie ciągnęli do miast. I jedynym jedynych gdzie oni się mogli osiąść, to, to, były, to były te wzgórza. I tak powstały te slumsy, które właściwie jeżeli patrzysz z, wiesz, z, z, z lotu, lotu ptaka to jest takie takie chałupiny hałupi, hałupi, zbudowane byle jak wiesz, z kawałków drewna, z kawałków cegły z cementu jedno na drugim, jeżeli kończy się jeżeli nie masz już miejsca na jednym poziomie, to dobudowujesz kolejny poziom. To jest tak, taka, taka mieszanka, wiesz, zupełnie e... niewyobrażalna. z lotu ptaka, tak jak mówisz, to na pewno pięknie wygląda, bo kolorowe, ale jak człowiek już bliżej się z... popatrzy, to, to, to, to, to niezbyt dobrze. Poza tym nie ma, wiesz, nie ma e... nie ma czystej wody, nie ma kanalizacji bardzo często, czyli te, wszystko, te, te odpady, to wszystko spływa ulicami e, w dół, tak jak w, wiesz, w Polsce, w Podczas w średnim dokładnie, dokładnie tak. Ale z drugiej strony ludzie są niesamowici, są bardzo ciepli, gościnni. Chcą rozmawiać. Tak, tak, tak, na pewno. I Brazylia jest w ogóle niesamowitym krajem. To jest tak krajem, który ja przez wiele lat chciałem pojechać i którym, u którym kultura i sztuka i muzyka mnie fascynowały przez, przez, przez lata. Także to, to, że miałem okazję jakby tam spędzić trochę czasu, to. to...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 Muszę Cię o to spytać. Co wolisz, Philadelphia Cheesesteak czy Detroitskie Coney Island? Szczerze mówiąc to... Ani jedno, ani drugie. Nie, nie, nie, ja, ja uwielbiam Philadelphia Cheesesteak. Detroit, Coney Island, zupełnie się nie umywa do, do tego, przepraszam. No miałem nadzieję, że powiesz co innego, no ale dobrze. Mam być szczery. <laughs> Rozmawiałem z Twoją żoną, z Sarą. Powiedziałem mi, że naprawdę bardzo, bardzo podoba jej się na, zachodni, na wschodnim wybrzeżu, że tęskni za tym wschodnim wybrzeżem. Jak ty uważasz? Jak się znalazłeś w Detroit? Dlaczego akurat Detroit? Mieszkałeś w Nowym Jorku, mieszkałeś w a teraz Detroit? Wiesz, co, to jest mi bardzo proste, tak, tak szczerze mówiąc. Nie ja dostałem ofertę pracy w Detroit Free Press. Pracowałem dla gazety na Przedmieściach w Filadelfii i zacząłem jakby interesować się wideo takim filmem krótkometrażowym. To był okres, to było 3-4 lata temu, 5 lat temu, kiedy gazety w Stanach jakby zaczęły się tym możliwościami, jakie ten, takie filmy krótkometrażowe, które można było przedstawić na stronach internetowych gazety, oferowały i, I mi się to bardzo podobało i zacząłem kręcić te filmy i Detroit Free Press potrzebowało kogoś, kto może robić dobre zdjęcia, ale też kogoś, kto potrafi właśnie kręcić te, te krótkometrażowe filmy um, dokumentalne. I, I dlatego zaoferowano mi to pracę, a w tym samym czasie a też a LA Times był zainteresowany, zainteresowany był moją osobą i w którymś momencie miałem taką odrobinkę dylematu, czy, czy, czy przejechać do Detroit, czy, czy, czy, czy jechać do Los Angeles. Um, rozmawiałem z kilkoma przyjacielami, którzy, którzy w tej branży byli przez wiele lat i oni wszyscy poradzili, żeby przenieść się do Detroit. Um, Dlaczego? Bo... <grych> Dlatego, że um, Detroit jest niesamowitym miejscem do, do robienia reportaży i fotoreportaży. Wiesz, tutaj zawsze coś się dzieje. Nie ma tygodnia, żeby... You know, wiesz, Tydzień temu policjant zastrzelił siedmioletnią dziewczynkę, Ajanę. Jutro rano będzie jej pogrzeb, będę robił, kręcił film i robił zdjęcia w środku kościoła podczas pogrzebu. Dzisiaj robiłem wywiad z rodzicami i, i, i dziadkami Ajany. I zawsze coś się dzieje. To raz, dwa... Detroit Free Press ma bardzo dobre renomę w Stanach, jakby, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o fotoreporterkę. I oni właściwie przez wiele lat zdobywali już dużo nagród Policera. Ostatnio zaczęli zdobywać, zaczęliśmy zdobywać Emmy, nagrody narodowe. I oni jakby podjęli decyzję 3-4 lata temu zainwestowanie właśnie w multimedia. I, i Kupili bardzo, bardzo dobre kamery filmowe, kupili, zatrudnili kilku dobrych e, fotoreporterów i to jakby wpłynęło na naszą decyzję przeniesienia się do Detroit. A poza tym Los Angeles jest zbyt, um, my nie lubimy przedmieść za bardzo, a Los Angeles to właściwie wszystko przedmieście. Z godzinami trzeba dojeżdżać do, do, do pracy, godzinami się dojeżdża na, na robienie zdjęć. Tutaj jest bardziej spokojnie i, i, i w jakiś sposób nawet ciekawiej niż w Los Angeles. Oczywiście na, na stronie Detroit.com będziecie mogli obejrzeć zdjęcia Marcina, wideo Marcina. Ja przygotowując się do, do, do rozmowy z Tobą oglądałem niektóre wideo i komentarz pod jednym z tych materiałów był taki, że z z respektem, z, z szacunkiem podchodzić do rozmówcy bez względu na to, czy ten rozmówca jest osobą bezdomną, czy jest nastoletnią matką, czy jest chłopcem, który w wieku 9 lat zaczął sprzedawać narkotyki. I ludzie, którzy mają problemy, ludzie z przejściami, zazwyczaj bardzo trudno do nich dotrzeć, bardzo trudno sprawić, żeby oni się otworzyli jak Ty sobie z tym radzisz, że po prostu no, oni chcą Ci opowiedzieć ich historię? Ja mam bardzo, przynajmniej staram się mieć bardzo takie humanistyczne podejście do ludzi. Staram się wszystkich traktować jako równych mi i innym. Jest to, jest, istota człowieczeństwa w nas wszystkich jest tak sama tak naprawdę. I, i ludzie, którzy z jakiegokolwiek powodu znajdują się na dnie na, na, na w, w jakimś takim wiecznym stopniu, czy potrzebują pomocy, czy często znaleźli się w sytuacji, w jakiej są, bez ich wina. Jeżeli nawet ich to było i w jakimś stopniu ich wina, to nadal to, to, to, to jakby to nie odmawia im... im, im spu... Nie odmawia im... Człowieczeństwa. Tak. No. I poza tym, wiesz, ja przyjechałem tutaj jako imigrant, zaczynałem od zera, zaczynałem od praktycznie od bycia nikim i powoli jakoś dzięki pomocy innym ludziom, ludzi i mojej pracy udało mi się osiągnąć jakieś tam pozycję zawodową, która, która pozwala mi na, na opowiadanie his, historii innych ludzi. I, i to zawsze mam wiesz, to zawsze jakby e, pamiętam. Porozmawiajmy, porozmawiajmy o Detroit, bo tak jak powiedziałeś, no w tym mieście zawsze coś się dzieje. Będąc w Detroit, robiąc materiały dla Polskiego Radia, dla Trójki, Darek Rosiak, jeden z polskich dziennikarzy, też go spytałem, no i co myślisz o Detroit? On powiedział, Łukasz, ja wolę Detroit niż Nowy Jork, ja wolę Detroit niż Los Angeles, bo... Tutaj może tak na początku patrzysz na to miasto, co rzeczywiście nie jest tutaj czysto i nie jest tutaj pięknie, tak jak w Nowym Jorku, ale jak troszeczkę poskrobiesz paznokciem, to pod tym brudem i pod tym jakimś tam czymś, czego, czego ludzie co widzą na pierwszy rzut oka jest piękno, są rzeczy, które, które są warte zauważenia. I to jest dokładnie to, co, to, co powiedziałeś, no, ale porozmawiajmy teraz o Detroit o może przyszłości Detroit, jak ty to widzisz? No bo wiadomo, że przez długie, długie lata w Detroit były problemy. Teraz jest nowy burmistrz, nowa Rada Miasta, nowy szef policji, dużo organizacji i firmy przybywa do Detroit, coś chcą zmieniać. Jak ty Mając kontakt z, z wieloma dziennikarzami piszącymi o Detroit, jak, co Ty myślisz o Detroit? Jak, co dobrego może czekać, czy złego, Detroit w najbliższym czasie? Detroit jest taką otwartą księgą. Jest taką czystą, otwartą księgą, w której można jeszcze zapisać przyszłość miasta większość miast na świecie jest już ukształtowanych, nie zmienisz jakby istoty tego miasta. Już to, to, wiesz, Warszawa, czy Barcelona, czy Krakow będzie zawsze Warszawa, Barcelona, Krakowem. Detroit był tym niesamowitym miastem, też postępu, niesamowitym miastem e, przemysłu samochodowego. E, to się wszystko rozpadło, to wszystko się właściwie przez ostatnie kilkadziesiąt lat powoli rozpadało. W tym momencie te resztki przemysłu samochodowego przyniosły się na, na, na przedmieściach, ale nawet tamto, to, to, to już nie jest to, co było kiedyś. Wiesz, jest, jest, są możliwości niesamowite w mieście, jest, jest, jest mnóstwo otwartej przestrzeni, jest mnóstwo miejsca, gdzie można zbudować takie zielone miasto, gdzie można zbudować ekologiczne miasto przyszłości. Jedna trzecia miasta leży od łody. To jest, wiesz, jedna trzecia miasta to są puste tereny, gdzie kiedyś stały domy, jeden przy drugim. Teraz to wszystko jest puste, albo domy się roz rozpadają. Wiesz, pożary, kilka, kilka pożarów dziennie. To wszystko płonie, to wszystko się rozpada. I można w ten sposób na to patrzeć, że, że jest coraz gorzej. Z drugiej strony jest to miasto możliwości i miasto przyszłości. <grym> Czy tak I i we, wersja przyszłości, która, mi najbardziej, która mnie najbardziej pasjonuje, która mi najbardziej odpowiada, to jest właśnie takie miasto zielone, miasto ekologiczne, gdzie, tworzy, gdzie, gdzie tworzysz te zielone takie przestrzenie, gdzie można pozakładać gospodarstwo rolne w środku miasta, bo jest na to mnóstwo miejsca możesz, wiesz, teraz w Stanach Zjednoczonych jest e, taka moda na ekologiczną, lokalną e, żywność. E, to jest zupełnie do zrobienia w człowiek. Jest tutaj mnóstwo miejsca na to, żeby zbudować e, gospodarstwo rolnicze, żeby mieć zwierzęta, żeby hodować zwierzęta, żeby uprawiać e, rośliny. E, I możesz w tym samym, w tym samym, w tym samym jakby i w ten sposób jakby możesz dostarczać to ekologiczną, zdrową żywność do, do, do, do mieszkańców, dla mieszkańców miasta, to potencjalnie mogłoby zachęcić ludzi takich jak e, e, computer developers, czy, czy ludzie z tak zwanej toż, klasy twórczej w Stanach do przeniesienia się do Detroit, do tworzenia nowych miejsc pracy, do, do stworzenia e, przemysłu, komputerowego, do tworzenia sztuki, budowania no tej takiej komunikacji, takiej, takiej jakiejś jedności, takiej, jakiegoś e, e, dobrego sąsiedztwa. Ale wiesz, tak wspomniałeś właśnie o, o, o, o, o tych gospodarstwach rolnych. Teraz cały czas się właśnie o tym mówi. Urban farming tutaj w Detroit, to żeby zagospodarować te wszystkie e, odłogi. E, ja na początku powiem Ci szczerze, gdy o tym usłyszałem, to za bardzo w to nie wierzyłem to jest piękna idea jest na to miejsce i są ludzie, którzy chcą robić to i byłby też zbyt także można było tworzyć otworzyć miejsca pracy można by wyjść naprzeciw właśnie potrzebom ludzi tak jak powiedziałeś, na, na zieloną, dobrą ekologiczną żywność ale czy to rzeczywiście jest możliwe, bo czy, czy, czy, czy ludzie tutaj w Detroit uważają, że Część ludzi, że, że to nie ma możliwości, żeby tak było. Ale w artykułach Detroit Free Press czytam, że rzeczywiście są ludzie, którzy to robią i to jest możliwe. Czy nie będzie jakiś taki problem, że ktoś to ukradnie, że ktoś to spali, że kto, komuś to nie będzie pasowało? Jak to wygląda? Naprawdę są problemy z przestępczością, ale wiesz, spotkałem się niedawno z, z facetem, który jest prezydentem Hans Farms to jest taka firma, która planuje wybudowanie 40-akrowej farmy w Detroit. I on powiedział, że w normalnych gospodarstwach gospodarstw wiejskich w Stanach około 20% płodów jakby jest, jest, jest, jest są, są tracone, czy, czy to czy są zjadane przez schodniki, czy z jakiegoś innego powodu. Także wiesz, można powiedzieć, że 25, 20% 25% płodów z takiego innego powodu w mieście też może jakby zostanie, zostaną stracone. Także potencjalnie to jest możliwe. W praktyce ja jestem dużo bardziej ostrożny i w Detroit przez ostatnie 50 lat wiele pomysłów spaliło na manewce. Jest... Jest jednak to miasto bardzo biedne. Jest do 40% poziomu bezrobocia. 40% bezrobotnych w mieście. Tego w Polsce nigdy chyba nie było do tego poziomu, do tego stopnia. Poza tym politycy są dosyć krótkowzroczni i jest ograniczona współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, zarządem miasta, prezydentem miasta. Poza tym jeszcze jest kwestia konfliktów rasowych. Um, większość ludzi, którzy zainteresowani są właśnie tą nową wizją um, Detroit, to są młodzi, biali, którzy tu się niedawno wprowadzili. Um, oni nie mają zbyt dużego kontaktu, mimo że mieszkają często w mieście, nie mają zbyt dużego kontaktu z z ludźmi, którzy tutaj którzy się tutaj wychowali, którzy spędzili 20, 30, 50 lat i którzy zazwyczaj w 80% są czarni i to też potencjalnie może stanowić problem um, dlatego ja jestem ostrożny optymistą um, bardzo ostrożnym. Polish PolishDetroit.com może nie rozmawiajmy o kłamim Kilpatricku, ja myślę, że to już całkiem niedługo będzie zamknięta strona historii Detroit, ale może kilka słów a propos Dave'a Binga i jego sposobu prowadzenia polityki, a przede wszystkim zarządzania miastem. Na pewno to się różni od tego, co robił Kilpatrick czy nawet Cockrell. Dave Bing, biznesman, prowadzi to miasto troszeczkę tak, jakby to była firma. Czy ty uważasz, że, że, że to jest dobre podejście? Co myślisz w ogóle na ten temat? Ja myślę, że największą zaletą Davida Binga to jest to, że nie jest kłamik paczek. Miasto potrzebowało po, po takiej dość traumatycznej kilku latach przepraw z, z poprzednim burmistrzem. Miasto potrzebowało nowej krwi, potrzebowało spokoju, potrzebowało tego, że burmistrz miasta nie jest ciągany po sądach, nie jest oskarżany o, o przestępstwa, nie jest oskarżany o um, jakieś tam romanse z, z pracownicami. Z tak. I Bing dostarczył ten, ten spokój, dostarczył tą rozwagę i, i, i spokój. Um, i on jest e, byłem koszykarzem e, z NBA, dosyć znaną postacią w, w okolicach Detroit. Ale z drugiej strony on nigdy nie mieszkał w mieście, on mieszkał na przedmieściach. To raz, dwa my rob, zrobiliśmy wy, z nim wywiad e, wkrótce po tym, jak, jak objął stanowisko burmistrza w mieście. I to co, jedna rzecz, która, która mnie zastanowiła podczas tego wywiadu, to to, że on nie ma takiej wizji przyszłości miasta. On nie ma takiej wizji... Co będzie za 20 będzie, lat. Tak, on nie ma, nie ma jakby... jakichś celów takich, takich goals. Tak, nie ma, nie ma jakby długodystansowych celów dla miasta. Um, nie ma jakiejś wizji, która mogłaby zainspirować ludzi w mieście, które mogłyby mogły pociągnąć ludzi do wspólnego działania, do stworzenia czegoś nowego, do wiesz, szalone, jakieś nawet szalonych wizji, które, które by zainspirowały ludzi. A miasto potrzebuje czegoś takiego. Dlatego, że bez tego nic się nie zmieni i, i to miasto po prostu będzie się dalej staczało tak, jak się staczało przez ostatnie 40 lat. On jest dobrym menadżerem, on jest dobrym zarządcą jakby ale tym, to co on zarządza to, to, to rozpada się coraz bardziej i jest coraz mniej jakby przepływów e, dochodów z podatków w mieście ludzi jest coraz mniej Zresztą miasto liczyło 2 miliony ludzi e, 60 lat temu obecnie jest mniej niż 800 tysięcy i ta, ta liczba jakby zmniejsza się z każdym miesiącem e, bez drastycznych przemiany, sposobu myślenia nic się nie zmieni. W Detroit jest, jest sporo takich inicjatyw oddolnych. Jest, są organizacje pozarządowe, które starają się odbudować domy, starają się pomagać mieszkańcom kilku dzielnicy, czy kilku ulic, ale tak naprawdę moim skromnym zdaniem bez współpracy tych organizacji pozarządowych, z zarządem miasta, ze z władzami stanowymi, z władzami federalnymi nic się nie zmieni. To, to, to, to są tak duże problemy, że, że jedynie współpraca tych wszystkich warstw, tych, tych wszystkich szczebli jest w stanie pomóc miastu. I, wiesz, 30 lat temu, 20 lat temu Portland, Oregon zainwestowało w komunikację miejską zainwestowało w bardziej zielone tereny, zainwestowało w tworzenie ścieżek rowerowych. I obecnie Portland jest jedną z najciekawszych miast w Stanach. Jest to jedno z najciekawszych miejsc w Stanach. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy się tam przenieśli z, z, z, całego, z całego kraju. Jest mnóstwo ludzi, którzy jeżdżą rowerami, jest mnóstwo ludzi, którzy używają środków komunikacji miejskiej. Jest mnóstwo artystów, jest mnóstwo ludzi, którzy zajmują się komputerami, którzy lubią życie miejskie, ale lubią, tak, żeby to było takie troszeczkę bardziej takie on the edge, takie troszeczkę bardziej urban. I, wiesz, i, I Portland jakby z tego czerpie zyski, Portland jakby się odrodziło. To było też to miasto post postindustrialne, w tym momencie przeżywa niesamowite, niesamowity rozkwit. Podobnie Filadelfia. Filadelfia miała bardzo podobne problemy do, do Detroit. Mnóstwo ludzi białych wyniosło się z miasta na przedmieścia. Miasto podupadło. Bardzo, ludzi straciło, bardzo dużo ludzi straciło miejsca pracy. Przez ostatnie 10-15 lat jest taki renesans miasta. Zwłaszcza jest, jest downtown rozwija się niesamowicie. Jest mnóstwo młodych ludzi się z powrotem przyniosło do miasta. I to samo mogłoby się stać w Detroit. Wiesz, to jakby są miasta, które miały podobne problemy z przemysłem, podobne problemy z rasizmem. I w jakimś tam stopniu przynajmniej do pewnego stopnia. Przezwyciężyły. Przezwyciężyły no. te problemy, mm -hmm. Także co, wiesz, co przykłady na to i, i... I można z nich czerpać i coś zmieniać. Ale wiesz, tak jak tutaj patrzymy no, na Detroit, teraz mówi się o tej monorail na Woodward. Ścieżki yy, rowerowe, no to na przykład ten The Quinder też tam coś robią. Coś się dzieje, ale to nadal myślisz, że to jest mało i to, tak, to, jest... to nie jest nic takiego, co by przeciągało. Jeżeli spojrzysz na, na to, w jaki sposób to miasto zostało zbudowane Miasto zbudowane, zostało zbudowane na potrzeby przemysłu samochodowego. Te ulice tutaj to są osiem, ośmiopasmowe. Ośmiopasmowe. <grym> Masz rację. Jest to cztery pasy w jedną stronę, cztery pasy w drugą stronę. I tych ulic jest, wiesz, osiem co najmniej takich dużych. Przecież można by było dwa pasy zamknąć, i zamienić na poszerzyć chodnik, zamienić na, na ścieżkę rowerową. To by spowodowało, że ludzie by zaczęli chodzić po tych ulicach, jeździć samochodami to by ściągnęło sklepy z powrotem do miasta. Ludzie by zaczęli z powrotem wiesz, poruszać się po mieście rowerami albo piechotą zamiast jeździć samochodami. F Fandale to jest miasteczko na, na północ od, od, od, od Detroit. 10 chyba lat temu e, zmniejszyło główną licę to jest Nine, nine Mile zmniejszyło do, do, do, do dwupasmowej podaży z trzech czy czterech pasów. I w tym momencie są kwitnące sklepy po obu stronach. Wiesz, ludzie, jest mnóstwo ludzi, którzy chodzą po ulicami. W Polsce może to, trudno to sobie wyobrazić, ale w Detroit jest bardzo mało ludzi na, na ulicach. Tu wszyscy jeżdżą samochodami. Wszędzie się poruszają wszyscy samochodami. To naprawdę zabija życie, zabija miasto, zabija ten, ten taki... Ducha miasta, wiesz, który, który właściwie opiera się na, na, na przechodniach, opiera się na tych, że, że możesz sobie przejść piechotą do sklepu, możesz się przejść na, stanek, na przystanek autobusowy, wziąć autobus, dojechać gdzieś. Nie potrzebujesz tego samochodu bez przerwy. Ja Ci powiem, że nawet rozmawiałem ze znajomym, który mieszka w Londynie i on mi zadał bardzo ciekawe pytanie. Łukasz, a jak chcesz poderwać dziewczynę, to gdzie to robisz? W autobusie tego nie zrobisz, w metrze tego nie zrobisz, na przystanku tego nie zrobisz, na ulicy tego nie zrobisz, stojąc na światłach, ona w samochodzie i Ty w samochodzie? No, i to myślę, że tak właśnie jest, tak jak mówisz, w Detroit. Ale jeszcze mówiąc o tych ulicach i o tym, że, że, że, że te wszystkie duże ulice się tak zbiegają do tego downtown, to powinniśmy za to wszystko Francuzów winić, bo to podobno na francuski styl to downtown Detroit było budowane i właśnie te ulice tak zbiegające się do głównego placu. No, to ciekawe, bo ja słyszałem, że to są, że to przypominają szprychy rowerowe. Jakby rozszerzające się od, od centrum. Ale powiedziałeś też o rasizmie. Tak jak powiedziałeś wcześniej, no 80% ludzi, czy nawet więcej jest czarnych w Detroit. Czy to nadal jest tutaj problem w mieście? Problem w mieście jest, jest bieda i problemem w mieście jest brak wykształcenia. Problemem w mieście jest to, że szkoły są koszmarne problem jest taki, że nie można znaleźć pracy i nie możesz dojechać nigdzie, bo, bo autobusów jest bardzo mało, a bardzo dużo ludzi nie ma samochodu. Ale też jest problem, rasizm też jest problemem, z tym, że to nie, jakby rasizm nie powinien być rozpatrywany w kwestii, samego miasta, to jest, powinien być rozpatrywany w kwestii Metro Detroit, czyli tego terenu jakby szerszego niż same miasto, bo większość białych przyniosło się na przedmieścia. I i mieli swoje powody i, i, i to, co było, to było. Um, ale z drugiej strony te fundusze, które były zużywane na, na utrzymywanie miasta, przeniosły się z nimi do, do jakiegoś stopnia. Czyli zostały przeznaczone na budowanie autostrad na, na, na, na przedmieściach. You know? Ludzie, którzy się wynieśli, zabrali ze sobą zakłady przemysłowe, zakłady, które dawały ludziom pracę. Także w jakimś stopniu ucieczka białych spowodowała też upadek miasta. Ja, wiesz, nie chcę winić białych za to, ja myślę, że to jest... Wina leży jakby w pośrodku pewnie gdzieś tam. Ale nie należy... Nie, myślę, że nie powinno się rozpatrywać problemu Detroit tylko w w kategoriach rasowych, dlatego, że tu jest 80% czarny dlatego miasto jest takie, jakie jest. Miasto jest takie, jakie jest, dlatego, że jest tutaj bieda, dlatego, że ludzie są niewykształceni, dlatego, że nie ma dostępu do dobrych miejsc pracy. A kwestie rasowe to są w jakimś stopniu drugorzędne. Słyszałem opinię, i to zresztą jest bardzo popularny teraz ostatnio film na YouTube, pewien Amerykanin, nawet nie, nie pamiętam dokładnie jaka to była strona internetowa, zrobił właśnie taki reportaż o Detroit i starał się udowodnić to, że socjalizm, w cudzysłowie, ten, który tutaj był stosowany przez władze miasta od, od, od 70 lat demokratyczne władze miasta, czyli Major Young, Archer, Kłami, że to oni przez to, że właśnie dawali, pomagali biednym ludziom, to sprowadzili Detroit do takiego stanu, jak jest teraz. Ile myślisz, w tym jest prawdą, Starał się to udowodnić, no niektórzy na pewno mu będą wierzyć, no ale co ty myślisz na ten temat? Napływ czarnych z południa Stanów Zjednoczonych był spowodowany tym, że tutaj były miejsca pracy. Tutaj był przemysł samochodowy, który dawał godziwe zarobki, dawał możliwość wstąpienia do Unii do, do, do związków zawodowych. Można było utrzymać rodzinę pracując tutaj. To zaczęło się spadać już poczynając od lat 60. 70 ale jakby ten mit nadal jeszcze przez jakiś czas trwił, istniał. I to ja myślę, że spowodowało napływ murzynów czy, czy, czy, czy czarnych z południa. Faktem jest, że Jest tutaj bardzo mało biznesu w mieście. Większość ludzi zatrudnionych jest albo w mieście, albo w władzach, albo w jakichś tam władzach stanowych, albo, dost, albo żyje z za społecznych. Ale tak jest, dlatego że tu jest taka bieda, tak duża. Jakby ta bieda jakby spowodowała to, że ludzie za zapomóg społecznych. Ja nie sądzę, żeby te zapomogi społeczne spowodowały napływ mieszkańców i, i, i biedę. Czyli jakby wydaje mi się, że, ten, ten, że to jest jakby odwrócona logika troszeczkę. Może się mylę. Marcin, bardzo chciałbym Ci podziękować jeszcze raz za Twój czas, za rozmowę. Jeśli mieszkacie w Detroit, Detroit Free Press, najpopularniejszy dziennik ukazujący się cztery razy w tygodniu drukiem codziennie na internecie, także tam możecie obejrzeć Marcina zdjęcia. Oczywiście też, tak jak powiedziałem, powiedzieliśmy wcześniej, Marcin kręci niesamowite wideo dla Detroit Free Press i też oczywiście linki znajdziecie na polski detroit.com. Marcin, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo przyjemnie się rozmawiamy.